Błękitna parasolka. Przyszedł wrzesień 1938 roku, czas kiedy trzeba było iść do szkoły. Po rozmowie ze mną rodzice zdecydowali, że będę uczęszczał do szkoły w Opaczy. Podejrzewam, że głównie zaważyła na tym opinia Barbary, która była zachwycona panem Barszczem. Oceniła to krótko mówiąc. Mamo, to niesłychanie otwarty nauczyciel, ponadto muzyk. Jeśli Andrzej chodzi na naukę gry na fortepianie do pani Banasikowej, to w Opaczy posłucha gry na skrzypcach. Ty grasz na altówce, tata na flecie i klarnecie, w tym zestawie brak tylko króla instrumentów. Właśnie skrzypiec. A więc w Opaczy, w rękach pana Barszcza, wybitnego skrzypka, jak się później okazało, Andrzej się wiele nauczy. Zakończyła swój wywód w Barbara. Nie wiem skąd Barbara nabrała taką ilość argumentów, ażeby przelicytować tatusia, który upierał się przy szkole w Łęgu. Ale tata w końcu skapitulował. Dziś mogę stwierdzić bez ogródek, że tak wspaniałego, uniwersalnego nauczyciela, jakim był pan Barszcz, w życiu nie spotkałem. Był tytanem pracy, wielkim patriotą, a przy tym kochał dzieci i potrafił błyskawicznie rozwiązywać ich problemy. Z jego inicjatywy w szkole była kasa zapomogowo-pożyczkowa. Był teatr, gdzie deklamowano z reguły głębokie i wyraziste wiersze patriotyczne. Był polski Czerwony Krzyż, drużyna zuchów i harcerzy. Wielkim hobby pana Barszcza było prowadzenie zespołów tanecznych, na które uczęszczaliśmy w godzinach poobiednich. W dodatku wszystkie zajęcia praktyczne stały na bardzo wysokim poziomie. Pan Barszcz zauważył u mnie pewną umiejętność do rozwiązywania problemów technicznych. Nie wiem jak to zrobił, ale przepchnął mnie z zuchów na pierwszy stopień do najmłodszych harcerzy. Ale pamiętam, że zdobywanie poszczególnych sprawności przychodziło mi łatwo. Pan Barszcz na bardzo wysokim poziomie prowadził matematykę i fizykę, wówczas nazywaną przyrodą nieożywioną. Dodatkowo wszystkie lekcje prowadził posługując się przykładami i nowymi pojęciami, co było tak interesujące, że nawet na sygnał dzwonka uczniowie nie chcieli opuszczać sali lekcyjnej. Prosiliśmy nauczyciela, aby kończył opowiadanie czy też doświadczenie. W szkole w Opaczy religii uczyła nas żona dyrektora szkoły, pana Walczykiewicza, u której od razu podpadłem. A było to tak. Od rodziców dostałem bardzo ładne i zgodne z programem szkolnym podręczniki, wśród których także był wspaniale ilustrowany podręcznik do religii. Na jednej z początkowych lekcji był Stary Testament i omawialiśmy wędrówkę Żydów po pustyni, opierając się między innymi na fotografiach. Wiadomo, że Żydzi błądząc po pustyni byli karani przez plagi, które Pan Bóg zsyłał na nich za nieposłuszeństwo. Na jednym ze zdjęć pokazana była taka plaga. Dzisiaj nazwalibyśmy zdjęcie reprodukcją rysunkową, która ukazywała atak gadów, groźnych węży, które zaatakowały biedaków kroczących przez pustynię. Obraz pokazywał, jak wąż wpijał się w człowieka z przodu, przegryzał mu wnętrzności, wychodził na plecach i ponownie wgryzał się w okolicy szyi, by znów wypełznąć piersiami. Posługując się cyrklem i linijką obliczyłem, że wąż miał średnicę około 10 cm, a człowiek na obrazku nie wyglądał na specjalnie zdenerwowanego, tylko starał się wyrwać z siebie gada. Przyglądając się temu zdjęciu podczas lekcji religii podniosłem w górę dwa palce zgłaszając się do odpowiedzi. Pani Walczykiewiczowa pozwoliła mi mówić. Bardzo przepraszam, że się wtrącam, zacząłem, ale w podręczniku te wszystkie plagi to są blagi. Bo nie ma na świecie tak grubych węży, powiedziałem, a ten człowiek dwukrotnie przygryziony na wylot dawno by już skonał, gdy tymczasem, jak widać na fotografii, on mocuje się i siłuje z tym wężem. Proszę pani, gdy kula z rewolweru o średnicy 9 mm przeszyje człowieka, to zwyczajnie go zabija. Na obrazku wąż przegryzł ciało, zrobił dwa otwory, a człowiek stoi dalej. Gdy skończyłem wypowiedź, powstała konsternacja. Proszę spojrzeć, powiedziałem znów. Oceniłem średnicę węża w milimetrach, porównując ją z szerokością ramion człowieka. Jeśli zdjęcie czy też rysunek jest precyzyjne, to po prostu mi się to nie zgadza. Pani nauczycielka wezwała mnie do tablicy i kazała wyjaśnić. Podszedłem i narysowałem na tablicy w przybliżeniu szerokość ramion człowieka. Do tej szerokości dołożyłem grubość gada. Wykonałem przybliżony rachunek, skłoniłem się pani Walczykowej i usiadłem. Posłuchaj Andrzejku, zawołała nauczycielka. My tutaj jesteśmy na lekcji religii, a nie geometrii czy algebry. I prawd wiary nie powinniśmy mierzyć przy pomocy cyrkla i linijki. Zgłoś się do mnie na przerwie, to porozmawiamy na ten temat. Nie zostałem jednak wezwany na przerwie. Natomiast za kilka dni przyszedł do mamy, do Łękpelin, list od pana dyrektora z prośbą, ażeby mama nie odrabiała za mnie lekcji z polskiego i nie pisała za mnie wypracowań. W tym miejscu cofnę się trochę wstecz na jakieś dwa tygodnie przed aferą z wężem. Pan profesor Barszcz, którego zawsze tak tytułowałem, przed czym się bronił, zadał nam wypracowanie na temat dowolny. Każdy miał obowiązek opisać przygodę, sen lub też dowolną wizję. Mnie było w to graj. Opisałem lotnisko w oborach, państwa hrabiów potulickich. To było długie opowiadanie o stojących pod lasem hangarach, a w nich areoplanach PWS-26. Opisałem rękawek wskazujący kierunek wiatru niezbędny do określenia kierunku startu. Był opis maszyny PWS-26, sposób uruchamiania silnika za pośrednictwem wirującego rozrusznika i zasysania paliwa przez obrót śmigła. W opowiadaniu może był nadmiar szczegółów, gdyż opisałem też prawie zawsze uśmiechnięte, inteligentne twarze panów podchorążych, osobowość wuja Metlera, jednego z dowódców lotniska. Najbardziej precyzyjnie opisałem przednią i tylną kabinę dwupłatowca, drążek sterowy, orczyk i przyrządy. Przyłożyłem się do opisu szybkościomierza, rureczki Venturi wraz ze wskaźnikiem. W opowiadaniu były też moje przeżycia i wzruszenia z katastrofy PWS-17, w którym zginął pan pod chorąży. Wypracowanie zakończyłem słowami piosenki... I znowu pełen gaz, bo cóż, że spadła jedna z gwiazd, gdy nowa wnet eskadra pomknie na szlak. Mój ukochany nauczyciel, pan Barszcz, wzruszył się chyba wypracowaniem, bo pokazał go kierownikowi szkoły, panu Walczykiewiczowi, który z kolei napisał list do mojej mamy z prośbą, aby nie pisała synkowi wypracowań z języka polskiego. Mama natychmiast zjawiła się w szkole i nic nie wiedząc o moim wypracowaniu przeczytała je w obecności pana Barszcza i pana Walczykiewicza. Znalazła w wypracowaniu dwa błędy ortograficzne i jeden stylistyczny. Powiedziała, że ona takich błędów ortograficznych nie robi. Następnie przeprosiła panów nauczycieli, że śpieszy się na wieczorny udój krów. Siadła na bryczkę, a Stefan Sieracki powiedział w i to tyle na dziś. Andrzej Cielecki.